Dzisiaj mamy czwartek 27 marca, czas na 17 odcinek ośmiu gatek. Poruszane tematy to wydrukowany dziób, dobroć Polaków oraz słów w parę o festiwalu ścieżkami pisarzy w Krakowie. Zaczynajmy! Muzyka Niepełnosprawny pingwin z warszawskiego zoo otrzyma nowy dziób. Zostanie on wydrukowany w technologii 3D. Będzie to druga taka operacja na świecie. Pierwsza została wykonana w USA, gdzie wydrukowano dziób dla orła bielika. Pingwin blonda stracił część swojego dzioba najprawdopodobniej w walce z innym pingwinem. Przez kontuzję musi być karmiony i spadł w pingwiniej hierarchii. Wcześniej weterynarze zrobili dla ptaka protezę, lecz okazała się słaba i odpadła. Dziób z drukarki 3D ma być wytrzymały, elastyczny i czarny. Słowem zbliżony do prawdziwego. Blondas będzie mógł się cieszyć nowym dziobem najprawdopodobniej na początku kwietnia. W ubiegłym roku 75% Polaków wspomogło organizacje dobroczynne, a 44% przekazało 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Od 2004 roku możemy zaobserwować tendencję wzrostową liczby osób wspierających organizacje poprzez przekazywanie właśnie tego 1% podatku. Rzadziej Polacy decydują się na wolontariat. Jest to około 4% Polaków oraz na oddanie krwi również 4% ankietowanych. Na jednorazowe przekazywanie pieniędzy przelewem decyduje się 3% obywateli, a na stałe ich przekazywanie 2%. Wśród ankietowanych zapytano, ile chcieliby przekazywać na cele dobroczynne. Najczęściej padały odpowiedzi 5 zł, natomiast... Co dziewiąty zapytany podawał, że powyżej 6 złotych. Najczęściej wspomagane organizacje to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Caritas oraz Szlachetna Paczka. Dzisiaj w Krakowie rozpoczyna się pierwszy festiwal Ścieżkami Pisarzy. W trakcie trwającej trzy dni imprezy chętnie odwiedzą miejsca, które szczególnie upodobali sobie ludzie pióra. W atmosferę tych miejsc prowadzą właściciele oraz lokalni pisarze. Na szlaku znajdziemy m.in. ambasadę śledzia, kafę szafę czy vis, vis Wisienką na torcie ma być Dom Literatów na Krupniczej. Tam będzie można posłuchać opowieści o mieszkańcach Krupniczej 22, czyli m.in. Wisławie Szymborskiej, Sławomirze Mrożku, Halinie Poświatkowskiej, Stefanie Kisielewskim, Ewie Lipskiej czy Konstantym ildefonsie Gałczyńskim. I to już na tyle dzisiaj. Dzięki za słuchanie i do usłyszenia w jutrzejszym piątkowym odcinku.